Karpiowy podcast. Ok, to witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj zebraliśmy się z Michałem Rakowiczem. Przywitaj się Michał. Witam Cię i witam wszystkich słuchaczy. Zebraliśmy się z Michałem, żeby opowiedzieć Wam o książce Bura i szał Aleksandra Zielińskiej. No i Michał wspaniałomyślnie zgodził się przedstawić pokrótce treść książki, więc oddaję Ci głos, Michale. Dziękuję Ci bardzo. Pokrótce, bo samo wprowadzenie myślę nie musi być długie. Książka Bura i szał opowiada o powrocie do domu tytułowej Bury, która zjawia się u siostry w domu w pewną burzową noc, zaburzając no omen spokój właśnie domowej spokój domowy u siostry i jakby przynosząc wraz ze sobą wspomnienia z przeszłości. I tak na dobrą sprawę od tego momentu przyjdzie nam śledzić taką historię czy historię czy utkane wspomnienia z, z tego co doprowadziło do powrotu burzy na do, do, do, na domowe śmieci można powiedzieć, do domu rodzinnego, historie no, szaleństwa poniekąd, historie y, ucieczki, bury z domu, y, od matki, od siostry, y, przeprowadzkę do Krakowa na studia, no i tak na dobrą sprawę tego wszystkiego, co... Co w przeszłości doprowadziło ją na, na skraj, że tak powiem, załamania i co doprowadziło ją teraz po latach do powrotu? To ja w sumie od razu tak się w, w, wtrącę w to, w to opowiadanie o historii, która jest zawarta w, w tej książce, dlatego że myślę, że, że bardzo istotne, a wręcz wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, że w tej książce musimy tak naprawdę tę historię, tą samą, ośwa były i konkretne wydarzenia, co się po czym wy, wy, wy zdarzyło i, i jakie miało następstwa, tak naprawdę musimy wyrywać z narracji. Mi się ta, ta metafora wymyślona przeze mnie dosyć podoba, dlatego że jako może nie przeciwniczka, ale powiedzmy sceptyczka takich dość zaawansowanych zabaw formą, niekoniecznie, dla mnie, dla mnie wyrywanie tej historii z okowów narracji było właśnie taką dosyć obrazową metaforą, dlatego że, że ja się tak czułam w trakcie lektury, że muszę tę historię tak jakby wygryźć, zabrać z tej burze i, i i dopiero ją jakoś stworzyć na nowo w swojej głowie. No wydaje mi się, że to jest celne porównanie, bo faktycznie jakby... Ta narracja i to zaburzenie chronologii i to, jak ta opowieść jest czytelnikowi serwowana, no to powoduje, że my faktycznie musimy sobie sami opowiedzieć całą tę historię na nowo, no bo tu, tu jakby ten punkt wyjścia to jest, można powiedzieć, także taka swoista klamra narracyjna. Po samym otwarciu, czyli po powrocie Bury do Domu, Cofamy się w przeszłość, i to jest często też historia, która nie do końca chronologicznie, jakby przebiega. No, myślę, że poniekąd tu masz rację, właśnie, że to jest takie wyrywanie, wyrywanie tej opowieści narracji, i to jest, trochę, to jest w sumie też trochę tak, że my musimy sobie przefiltrować trochę wszystkie te wydarzenia i poukładać. Tak jak one chronologicznie następowały, ale też jakby przefiltrować właśnie przez to, że no mamy do czynienia też z tą narracją pierwszoosobową, która jeszcze przefiltrowana przez to, że no bura jest szalona. Ja nie miałem poczucia, że to często wypływało, natomiast były takie momenty właśnie, gdzie... Ja w pierwszej chwili troszeczkę się czułem zagubiony, bo na przykład dostawaliśmy jakiś fragment, który w pierwszej chwili ja nie wiedziałem, czy to jest sen, czy to jest właśnie jakiś dalszy ciąg wydarzeń, takie wybicie solidne jakby z narracji, a w sumie poniekąd tak długimi fragmentami to jest opowieść... Prowadzona może nie chronologicznie, ale dosyć spójnie właśnie od wydarzenia do wydarzenia i, i tak na sprawę jak robimy ten pierwszy skok w przeszłość, to przez większą część książki no poznajemy jednak wydarzenia krok po kroku z drobnymi nieścisłościami, bym powiedział, czy z drobnymi zaburzeniami w, w, w tym toku opowieści. No wiesz co, nie, nie do końca się z tobą zgodzę, bo mi się wydaje, że jednak bardzo dużo skaczemy. Wydaje mi się, że Bura bardzo często komentuje w trakcie tak jakby relacjonowania jednych wydarzeń, komentuje inne. I, inne, tak, i, tak, i tak, podaje tak, tak. nam takie tak naprawdę strzępki tych informacji. Niektóre są właściwie nieprawdziwe, bo ona mi się wydaje, że często konfabuluje co jest też, no, no, no to jest naturą tej, tej, tej narracji pierwszoosobowej przez wariatkę, tak, że ona często po prostu zmyśla, tak mi się wydaje. Część rzeczy trzeba, no, tak jak mówiłeś, przefiltrować przez, przez to, co już wiemy na, na jej temat. Część rzeczy się nigdy nie dowiemy. I wydaje mi się, że to jest dość istotne dla naszych, dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby sięgnąć po tę książkę, że Wydaje mi się, że jest trudniejsza w odbiorze niż przypadek Alicji. I, yy, no, i to może zniechęcać. Ja tak jak mówiłam wcześniej, ja, ja osobiście jestem wielką przeciwniczką racji pierwszoosobowej przez wariata. I niestety tutaj no, nie będę udawać, tak? No, ja nie, to nie jest tak, że ja e, że, że oceniam tę książkę tak totalnie subiektywnie i mówię, nie, ja tego nie lubię i to mi się nie podoba i w ogóle e, zielniska spadaj. E, ale jednak m, nawet jak zaczęłam pisać sobie recenzję na brudno, to to miałam między innymi takie stwierdzenie, że Zielińska na samym początku, robiąc coś takiego, postawiła sama sobie wysoko poprzeczkę w moim przypadku. To znaczy, że ona musiałaby mieć naprawdę genialną opowieść skrytą pod tą narracją, żeby mnie przekonać. I szczerze mówiąc, to jest dobra historia. To jest, to jest wystarczająco dobra historia, ale to nie jest coś, co powoliło mnie na kolana, szczerze mówiąc. No ja nie wiem, troch, trochę chyba mam wrażenie, mam inne odczucia, ale to dlatego, że y, ja nie mam aż takiego silnego poczucia, że ta narracja wybija się tak bardzo na pierwszy plan. Y, ja w ogóle nie jestem targetem, można powiedzieć, takich zabaw z formą, dlatego że dla mnie zawsze w literaturze to właśnie opowieść jest na pierwszym miejscu i mnie bardzo męczą często właśnie różnego rodzaju zabiegi formalne stosowane przez autorów. Także no, teoretycznie powinno mi to tu przeszkadzać, natomiast wbiłem się bardzo szybko w, właśnie w opowieść Bury i właśnie nie przeszkadzało mi to, że to jest serwowane w ten konkretny sposób. To, co ja miałem na myśli, mówiąc, że to w gruncie rzeczy jest dosyć linearna opowieść, to miałem właśnie na, na myśli dokładnie tą warstwę fabularną, dlatego że... Większość wydarzeń jednak poznajemy do pewnego momentu dosyć chronologicznie, w tym sensie, że jeżeli zaczynamy już to ten skok w przeszłość właśnie po tym otwarciu bezpośrednio, no to mamy jakby kolejne takie etapy życia Bury z drobnymi nieścisłościami. Natomiast tu ja się zgadzam, bo to, to jest w sumie ciekawa rzecz, bo też do tego chciałem nawiązać, o czym wspomniałaś, że bardzo często dostajemy takie małe fragmenciki opowieści, które dopiero gdzieś tam będą miały znaczenie, czy od których znaczenie my poznamy jako czytelnicy właśnie gdzieś tam później. Ja I myślę, jest... że tutaj trochę ci się wtrącę, ale warto podać przykład, bo tak znowu gadamy na sucho, jak ktoś nas słucha, to wydaje mi się, że będzie miał małe pojęcie, o czym mówimy. Jest na przykład, to, to nie będzie żaden spoiler, bo to się dzieje bardzo szybko od rozpoczęcia całej historii, że bura nie, nie je jajek ona czuje taki bardzo wyraźny trend do jajek, taki większy niż klasyczne, jak człowiek no, po prostu czegoś nie lubi i, i coś, mu, coś mu nie smakuje. Ja myślę, że tutaj Mateja by się z nią utożsamiał, bo on też mówił, że nie cierpi jajek, zwłaszcza tego żółtka, <śmiech> takiego, które jest płynne. No, ale wracając do tematu. Te jajka w ogóle się pojawiają kilka razy w opowieści, i, i czujemy, że coś, że one są ważne, że coś z nimi jest nie tak, że, że, że my musimy dowiedzieć się czegoś o tych jajkach, i dopiero w ostatnich scenach, kiedy poznajemy tak naprawdę, wydaje mi się, że taki trochę nie wiem, mit założycielski, wiesz, w sensie, że tak, tak, tak, coś, tak, co tak. po prostu jest powodem pra całej tej wydarzeń. historii. wydarzeń. Tak, dokładnie, o, pra przyczyna wydarzeń, to jest idealne określenie. I dopiero wtedy wiemy, jakie znaczenie mają te jajka. I to jest, to jest, to jest w sumie prosty zabieg, a jednak bardzo silny taki, który, który bardzo angażuje czytelnika w trakcie lektury. Jak mi się ja, bym, ja, by, ja bym przyrównał to trochę też, żeby uzmysłowić czytelnikom jeszcze, o co nam chodzi do tego, co stosuje bardzo często Stephen King w swoich powieściach, bo on ma taki styl pisania, że na przykład... Ale nie, nie, to jakby mi nie chodzi, wiesz, nie chodzi mi o styl, tylko chodzi mi o zabieg mm. konkretny polegający na tym, że on stosuje często taki chwyt, że widzieliśmy tę postać ostatni raz albo na przykład yy, nie wiem, tu nie chcę imienia zdradzać, żeby na przykład właśnie czegoś tam czytelnikom nie sugerować, ale że na przykład ta postać odegrała w moim życiu wielką rolę albo na przykład skrzywdziła mnie dosyć mocno. I to są takie uwagi, które Bura często właśnie rzuca jakby w trakcie tych swoich opowieści, no bo to też jest taki ciąg, można powiedzieć, historii z jej życia. Rozwalony, podejrzewam, że nie wiem, na pięć, 8-10 lat może i właśnie tutaj to jest też tak, że oprócz właśnie tego takiego fabularnego ciągu, no to my poznajemy stopniowo takie różne drobne elementy, które są właśnie rzucane mimochodem przez nią, które gdzieś w finale są wszystkie zebrane w właśnie niejako, niejako tworząc takie pewne wyjaśnienie i pokazując o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I ja powiem szczerze, że mnie to kupiło, mi się podobało to, jak ta historia została rozpisana, dlatego że to wciąga czytelnika. My jakby dajemy się złapać na tym, wydaje mi się, jako czytelnicy, przynajmniej mnie to właśnie złapało, że ja próbowałem sobie rozkminić. Co, co tutaj tak naprawdę jest prawdą? Co jest jakimś urojeniem właśnie bury, której się wydawało, że coś miało miejsce, albo, albo jak te wydarzenia... Wyglądały naprawdę. Ja nawet w którymś momencie sobie zacząłem tworzyć wizję tego, jak ten finał będzie, będzie wyglądał i tak sobie pomyślałem, no ciekawe, czy to się sprawdzi, czy to pójdzie właśnie w takim kierunku, czy może jednak Zielińska wybierze inne rozwiązanie. Trochę spudłowałem, trochę trafiłem, natomiast no, ogólnie to jest, to jest fajnie poprowadzona opowieść, natomiast to jest w sumie prosta historia i tak na dobrą sprawę, jeżeli sobie odrzemy właśnie to, całą historię, którą streszcza czy opowiada nam Bura ze wszystkich właśnie tych takich nar, narracyjnych fajerwerków, z tych różnego rodzaju konfabulacji i, i rzeczy, które z kolei nie są nigdzie wyjaśniane, bo tutaj też jest sporo takich motywów jak mm -hmm. na przykład wraca cały czas liczba 17 której albo ja coś przegapiłem, albo ona nie jest nigdzie wyjaśnione o co chodzi. A Bura przez całą powieść właśnie do tego nawiązuje. 17 w ogóle bardzo kroków. dużo jest nawiązań matematycznych. Ona ciągle coś liczy ona i ona wszędzie szuka tej siedemnastki. Ja myślę, że tak, tak. ja myślę że to była ciekawa metafora i możemy o niej powiedzieć, bo to nie jest żaden spoiler. Ja to czytałam w ten sposób, że mm, że z tą siedemnastką to jest trochę tak jak z czytelnikiem. Tak jak Bura szuka wszędzie siedemnastki, tak my cały czas szukamy w tej książce sensu. To znaczy, że czytamy ten niej czasami taki dość wariacki, że tak powiem, potok słów i próbujemy dojść, co było prawdą, a co nie. Tak jakby nie, nie dajemy do końca się ponieść tej historii, nie akceptujemy trochę tego, że coś... Nie wiem, jak to ująć w słowa, ale że cały czas próbujemy jednak kategoryzować pewne, wszystkie wydarzenia, wszystkie informacje, jakie daje nam bura, jako te prawdopodobne i nieprawdopodobne. I możemy ewentualnie potem sobie jeszcze je, wiesz, przekładać z jednej kubki na drugą, z jednej rubryczki do drugiej, żeby stworzyć później z tych prawdopodobnych rzeczy taką pełną historię. A to być może przez tą... Przez tą 17 daje nam Bura do zrozumienia, że to może nie jest do końca właściwe, że, że jak będziemy szukać tego sensu, to znajdziemy go na siłę, ale że może to nie będzie pełne, bo może oprócz siedemnastki są też inne liczby. No nie wiem, ja to tak odczytałam. Mhm. No to widzisz, to zaskoczyłaś mnie, bo jakby zupełnie będąc bezpośrednio po finale książki, to, to właśnie miałem takie poczucie, że ok, to, to była jedna z tych rzeczy, która nie do końca była dla mnie czytelna. A może, no ale... może gdzieś było wytłumaczone czemu akurat 17, szczerze mówiąc, to, to jest akurat taka książka, że wydaje mi się. To nie się, ma znaczenia, że, że, znaczy, i nie że, że dużo rzeczy może umknąć uwadze, tak? Bo jednak ta narracja jest na tyle. Ona nie jest jakoś przesadnie męcząca, bo to nie jest, wiesz, to nie jest, nie wiem, to nie jest Joyce czy, czy coś tam no, bez przesady, nie, ale jednak jest na tyle. Potrafi odwrócić uwagę czytelnika. Przynajmniej ja takie miałam momenty, że tak czytałam, czytałam, nie do końca wiedziałam, co ja czytam i tak jakoś odpływały mi te, rozpływały mi się te, te szczegóły. Ale to też może być kwestia tego, że nawet tak jak żeśmy tam rozmawiali, nawet na końcu książki są podane na przykład nawiązania, nie wiem czy tutaj przez samą Ole Zielińską, czy, czy tutaj to jest gdzieś tam jakiś taki dodatek od, od wydawnictwa, jest parę nawiązań właśnie wprost zasygnalizowanych, nie wiem, czy tam do jakichś piosenek, wierszy, innych książek, czy innych filmów. I dla mnie to było o tyle zaskakujące, że w tej powieści pojawia się bardzo dużo różnego rodzaju nawiązań. Przynajmniej ja miałem właśnie takie poczucie w trakcie lektury, że bardzo często zieńska nam rzuca odniesienie do jakiejś, nie wiem, sceny z filmu, albo do jakiejś książki. I Trochę mnie zbiło z tropu, jak zobaczyłem na końcu to wypisanie właśnie tych co, nawiązań, ja z... bo tych jest, i tego jest kilka i w sumie ja nie wiem ja dlaczego one zwracam uwagę, one się... że to są rzeczy, które nie są wytłumaczone w trakcie y, toku narracji. Na przykład spójrz, mhm. y, znaczy nie wiem czy masz książkę w ręku, ale to ja ci powiem, mam, że mam, masz tak. str strona 330, strzesz się gwiazdy, w dymie się kryje Łukasz Orbitowski. To jest po mhm. prostu tytuł rozdziału czyli w dymie mhm. się kryj. I tam nie ma żadnego przypisu, ani nie jest w narracji wytłumaczone, że to jest z czegoś tam, nie? Bo często bura mówi, że o, to jest tak jak w tym filmie jakimś tam, nie? Że ona wprost mówi skąd to jest i tego nie musisz po prostu... Ale wiesz, ale jest dużo takich rzeczy, jak na przykład jest jeden rozdział co, co było w sumie dla mnie dosyć zabawne, bo wydaje mi się, że to też nie, nie jest chyba rzecz przypadkowa, jak jest jeden rozdział, w którym kilka razy pada nawiązanie do obcego. Jak mam, bura rzuca w którymś momencie zdanie w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, a później mhm. przyrównuje się do Ellen Replay, i to też nie są rzeczy wyjaśnione przecież nijak. Nie, nie ma tutaj odniesienia, że okej, okay, to, to jest z obcego, tylko to już jest pozostawione czytelnikowi. Albo to wyłapiesz, albo tego nie wyłapiesz. Nie? To jest taki no. dodatkowy wysmaczek, nie? No to tak, no ja ogólnie nie jestem fanką takich rzeczy, nie wiem, jakoś tak, nie wiem, myślę, źle mi się kojarzy, szczerze mówiąc. zawsze mi się to kojarzy z takimi amatorskimi opowiadaniami publikowanymi w internecie, że tam wiesz, o, napisze, że to jest ale Libro i to będzie takie nawiązanie, <grytanie> No, no to trochę, trochę może żartuje, ale, ale myślę, że, myślę, że, że, że, że to trzeba by było wydawca zapytać, co on dokładnie miał na myśli, umieszczając coś takiego. No Mówię, no mnie to mnie o to tyle zaskoczyło, że po prostu ja nie, nie za bardzo widzę klucz, nie? dlaczego akurat część tych nawiązań była jakoś tam wypisana, a, a mam wrażenie, że tutaj jeżeli rozmawiamy właśnie o jakichś tam znaczeniach, no to tego jest sporo więcej. No i to jest, to, tak jak ja wspomniałem i ty dałaś mi wykładnie swoją wykładnię tej siedemnastki, no to wydaje mi się, że to do końca jest książka, która z jednej strony domyka nam całą opowieść i na sam koniec możemy mieć wrażenie, że no dostaliśmy kompletną i jakoś tam wiarygodną i spójną opowieść, natomiast właśnie w tej historii też jest parę elementów takich istotnych dla, dla samej fabuły, które wydaje mi się, że nadal pozostają w sferze domysłów i które nie są nijak tam wyjaśnione na przykład, yy, czy, czy to się wydarzyło, czy to się wydarzyło w ten konkretny sposób albo co się tak na dobrą sprawę wydarzyło, bo, bo też właśnie przez to, że mamy zastosowaną tą narrację pierwszoosobową, no to, to pewne rzeczy, jeżeli faktycznie yy, Bura, nie wiem, nie widziała czegoś, nie była świadkiem, no to, to nie mamy jakby tutaj takiego, takich nieraz potknięć, jak, so, jak są w niektórych powieściach, że niby mamy narrację pierwszoosobową, a jednak dostajemy dużo więcej wiedzy o świecie przedstawionym i o, o fabule, niż by wynikało z tego, że postać może wiedzieć. Nie? No tutaj wiesz, to jest... co, wiesz co, ja mam jeszcze taką uwagę, że, bo ty mówisz, że nie wiadomo, zacząłeś mówić o tym, że nie wiadomo do końca co się wydarzyło, a ja myślałam, że masz na myśli coś bardziej mniej szczegółowego, niż powiedziałeś, w tym sensie, że to, co mi się podoba w tej książce, to jest to, że, że jest taka, to, to wytłumaczenie jest do pewnego stopnia dla mnie przynajmniej pozorne. Mamy to wydarzenie, które jest zalążkiem tej historii, początkiem jej, ale jednocześnie tak naprawdę to nie jest początek, początek historii, bo na przykład bardzo mało takich, bardzo mało rzeczy, które są potwierdzone wiemy na temat rodziców Bury i szczerze mówiąc mi tego. Znaczy, z jednej strony mi tego brakowało, bo, bo jednak człowiek, jak się w, wciągnie w jakąś historię, to by chciał poznać jak najwięcej szczegółów na jej temat i chciałby dopowiedzieć sobie wiele rzeczy, a z drugiej właśnie podobało mi się to, że to było tak zostawione troszeczkę na boku. Że z jednej strony niby mamy tą przyczynę, która no, jest powodem, dla którego bura jest taka, a nie inna, ale z drugiej strony mamy rozsiane w trakcie opowieści sugestie, że ona tak naprawdę. Może faktycznie dopiero wtedy przeżyła to ostateczne załamanie, ale to się zapowiadało już wcześniej. I to mi się też podobało. Znaczy, to, to, jest, to jest fajne i między innymi to, to miałem na myśli, ale też bym chciał dopowiedzieć tylko, chciałbym w dwóch zdaniach krótkich, albo może w pięciu, żebyśmy może zrobili małą sekcję spoilerową, bo ja mam pewien problem jakby z, właśnie z tym zakończeniem i z tym, jakby co, co jest podane jako jakby pewne takie no brzemienne w skutkach wydarzenie właśnie z przeszłości Bury I, i wydaje mi się, że tutaj jeżeli przyjmiemy dosłownie jakby rozwiązanie takie jak no zdajemy się dostawać no to to mi się średnio podoba, ale z przyczyn, które no, niestety w sekcji bezspoilerowej nie, nie za bardzo mogę wyłożyć, bo to mógłby być bardzo poważny spoiler. Natomiast właśnie jeżeli przyjmiemy sobie, że mimo wszystko właśnie tutaj to, co ty mówisz, że, że gdzieś tam tak na dobrą sprawę teoretycznie dostajemy rozwiązanie, ale pra, prawda jest jakby nieco inna, czy jest jeszcze głębiej ukryta, no to to już jest, to wypada zdecydowanie lepiej i też stawia w innym świetle z kolei wcześniejsze wydarzenia, co, co znowu powoduje, że jakby ja jako czytelnik trochę zaczynam rozkminiać tą historię na nowo, nie? Że zamknąwszy powieść zaczynam wracać do tego, co było na początku i Pewne wydarzenia, które dostaliśmy na samym początku, na przykład ja zaczynam się zastanawiać, OK, ale czy to faktycznie mogło tak wyglądać? Czy, czy tutaj czasami nie jest tak, że, że to, ta konkretna rzecz w rzeczywistości prezentowała się inaczej, wydarzyła się inaczej, itd. Tak ale przy tym, to tak, przejdziemy do tej sekcji spoilerowej, ale jeszcze tak w zasadzie chciałam troszeczkę podsumować i trochę dodać jeszcze od siebie, że mam wrażenie, że rozmawiamy bardzo pozytywnie o tej książce, a jednak muszę tą kropelkę dziegciu do tej beczki miodu w, w, w dać, ponieważ ja w trakcie lektury nie byłam aż taka zadowolona. Ja od pewnego momentu wiedziałam, że to się musi skończyć petardą, że to musi na końcu być właśnie ta przyczyna, która wytłumaczy, co się w zasadzie stało, bo od, mhm. od pewnego momentu dostajemy takie no bardzo to, wyraźne opowiadało. wskazówki, tak, że, że coś tam było takiego, co tą e, burą wstrząsnęło. I po pierwsze mną to zakończenie nie wstrząsnęło. Moim zdaniem było dosyć nawet powiem szczerze, że banalne. Dlatego, że Dobra, dla takie mam wrażenie, że dla kogoś, kto siedzi w mainstreamie, to to zakończenie mogłoby być trochę wstrząsające, ale dla kogoś z naszą przeszłością, gdzie my naprawdę już no, nie jedną taką książkę czytaliśmy, która potrafi czytelnikiem mocno wstrząsnąć, to jednak to, no, już zakończenie przypadku Alicji było dla mnie mocniejsze. A tutaj jednak tak się ch chciało tej petardy i tej petardy jednak nie było. Ym, a druga sprawa jest taka, że że właśnie, że ta historia, mimo, mimo wszystko, mimo to, że tutaj tam mówimy, że, że, że nie do końca wiadomo, co się wydarzyło, że są jakieś szczegóły, które do, tam są rozsiane, że trzeba tam e, odsiać e, konfabulacje od rzeczywistych, o, od faktów, e, to, to tak brzmi, jakby ta historia była bardzo skomplikowana, a ona jednak była dosyć Nie, ona jest, ona jest prosta. Ona, i moim zdaniem, tak jak nie, nie przystaje mi do tej formy. Czuję jednak przerost formy nad treścią. I, I dlatego jestem trochę jednak rozczarowana tą książką i dlatego w trakcie lektury inna sprawa, że ja byłam po prostu po lekturze przypadku Alicji mega zajarana Zielińską i ja strasznie nie mogłam się doczekać tej drugiej powieści, więc troszeczkę to tak sz, błąd z mojej strony, że byłam, no powiedzmy, zbyt duże wyma wymagania miałam na samym starcie. No ale mimo wszystko jestem troszka, troszeczkę rozczarowana. No, no to ja odpowiadając trochę tobie, to powiem tak, że u mnie to wypadło nieco inaczej, dlatego że ja z kolei tak na dobrą sprawę właśnie w przypadku bury i szału, to jest mój powrót do Aleksandry Zielińskiej, na którą się kiedyś pogniewałem bardzo, bo mi się nie podobało jej opowiadania. Jedno, drugie, trzecie i... I ja dlatego przypadek Alicji trochę odpuściłem, mimo pozytywnych recenzji, chociażby które się przecież na Karpę Noctem ukazały, czy ukazała, bo to chyba była twoja recenzja tylko, ale też ogólnie przez ta książka była dobrze przyjęta ja mimo wszystko jakoś tak się nie mogłem do niej zebrać i ogólnie mi się ta powieść podobała, natomiast ja się w pełni zgadzam, że to zakończenie no trochę jakby nie przystaje do całości. Ja, ja też jakby po samym zamknięciu książki, mimo że pod pewnymi względami to zakończenie jest fajne, bo, bo mówię, daje pewne furtki na spojrzenie na całą tę opowieść z nieco innego punktu widzenia. To ono jest proste i, i mi się wydaje, że to jest jeszcze uwypoklone przez to, że w tej książce mamy parę bardzo dobrych i bardzo sprawnie rozegranych na emocjach i to na takich silnych emocjach scen i sekwencji. Ja mam na myśli tutaj na przykład całą wyprawę do hotelu Krak, która, tak myślę, że to nawet można powiedzieć, to jest po prostu rzecz, gdzie mi w którymś momencie, jak byłem w trakcie lektury tego rozdziału, to ja po prostu miałem gęsią skórkę i przerażenie gdzieś tam mi do gardła podchodziło, czym to się może skończyć i co my tam dostaniemy, bo to było tak jakoś obrazowo napisane i ta sytuacja wydawała się jakby tak koszmarna i, i tak właśnie sugestywnie przedstawiona, no, że to po prostu działało fenomenalnie. I tutaj jest parę takich bardzo mocnych scen, nie, nie, niekoniecznie, czy ja bym powiedział, że może nawet niekoniecznie to złe słowo, one nie są jakieś brutalne w sensu stricte, ale przez to, jak one są jakby naturalistycznie, tak trochę na chłodno właśnie podane, no to one działają bardzo silnie. I kiedy dostajemy ten finał, no to z jednej strony to jest trochę tak, że on jest już bardzo długo zapowiadany i my pewne domysły mamy co do niego i nagle nawet jeżeli się nie uda czytelnikowi s, s, utrafić w samosedno, sedno, to, to wydaje mi się, że każdy raczej będzie dosyć blisko tego rozwiązania, które, które tutaj dostajemy. No i sam już finał, finał tej opowieści, on też od pewnego momentu jest dosyć przewidywalny i, i, i tutaj ja mam wątpliwość po prostu, czy czy tutaj pewne rzeczy były dobrze rozpisane też nawet ze strony wydawnictwa, ale to też w sekcji spoilerowej powiem to dokładnie, może, co mam To może myśli. już, przejdźmy do sekcji spoilerowej, myślę, że, że ładnie podsumowaliśmy to, co uważamy o tej książce i możemy teraz przejść do szczegółów, jeżeli chcesz, także alarm spoilerowy. Mhm. To pokrótce, to zaczynając od, od końca, to co mam na myśli mówiąc, że nie, nie do końca dobrze jest to rozpisane chociażby ze strony wydawcy, bo kiedy mamy pożar w domu Darka i kiedy już zmierzamy już do finału tej opowieści to ja jak miałem, otwierałem okładkę, to miałem w głowie cały czas wizję, okej, okay, to się skończy drugą apokalipsą w domu. Tylko jakby było pytanie dla mnie, czy, czy tutaj jakby ucierpi siostra i jej rodzina, czy, czy po prostu przyjdzie takie oczyszczenie jakby już dokumentne w postaci tego, że bura odetnie niejako tą pępowinę tych złych emocji właśnie i spali dom rodziców. Co się, co się jakby w finale powieści dzieje. I mi się wydaje, że to też przez to właśnie, że czytelnik się tego spodziewa, to jakby ten efekt końcowy jest, no jest po prostu rozrzedzony mocno. To, to by działało lepiej, gdybyśmy to dostali nagle. Ale wiesz co, to ciekawe, żeśmy tak rozmawiali, rozmawiali, a ja cały czas myślałam, że mówisz o innej scenie, że mówisz o scenie, o scenie zabicia tego chłopca niepełnosprawnego bo ja uważam, że finałem i praprzyczyną, znaczy że praprzyczyna jest finałem tej książki i to co się wydarzyło w ogóle potem dla mnie jest uh -huh. takim jakby postscriptum, takim epilogiem, takim mm, no bura dopełnieniem tego wszystkiego. Tak, tak, że bura musiała skończyć w ten sposób, nie, bo ona nie była w stanie sobie inaczej poradzić. No to, to ja powiem do, do Ci w szczegółach o co mi chodziło, jaki ja mm -hmm. mam problem właśnie z tą praprzyczyną, jeżeli przyjmiemy, że ona jest w pełni wiarygodnie przez burą przedstawiona. Mamy tutaj sytuację taką, że wydaje mi się, że uznanie całej tej sytuacji za wypadek i to, że nikt jakby za to nie odpowiedział, wydaje mi się trochę zbyt dużo, zbyt dużo... Trochę nazbyt dużo ja muszę w to poświęcić, że tak powiem, energii, żeby w to w pełni uwierzyć. Dlatego że ta scena jest tak. No. Tak, o, tego słowa mi brakowało, dziękuję. No bo rozumiesz o co mi, mam nadzieję o co mi chodzi. Tam mamy przecież scenę, gdzie oni zabierają mu ten koszyk, rzucają tymi jajkami, jest tam kilka osób, więc. Trzeba się spodziewać, że tam jest pełno śladów. Jeden z tych chłopaków żyga pod drzewem okolicznym i Tam według mnie, mało tego, Darek przecież teoretycznie z, z opowieści Bury wynika, że pociął przynajmniej tam w dwóch miejscach tego, tego chłopca niepełnosprawnego. No więc jeżeli mamy uwierzyć w to, że ta historia to jest opowieść o tym, jak Bura zobaczyła, jak Darek zabija niepełnosprawnego chłopca, który we wsi funkcjonuje jako wypadek, no to ja tego do końca nie kupuję, no bo ja jestem w stanie zrozumieć, że nie wiem, może to były inne czasy, może wieś, może po prostu niepełnosprawny chłopiec i wszystkim było wygodniej uznać to za wypadek, no ale też mamy na przykład jasno powiedziane, że matka tego chłopca bardzo go kochała i właśnie tak jakby traktowała jako normalnego, jako normalne swoje dziecko i, i, i jakiś tam skarb. No i nie wierzę na przykład, nie, wie, że wy, wy wyciągają pod lodu chłopca, chłopiec jest zakrwawiony i ma pocięty tam policzek czy pocięte ucho i nikt jakby nie zwraca na to uwagi. Nie? No takie... Wydaje mi się to trochę, trochę naciągane i po prostu ja, ja, ja po lekturze tej książki właśnie zacząłem mieć wątpliwości, czy my możemy w pełni w wiarygodny sposób uznać, że to się faktycznie wydarzyło w taki sposób, jak się wydarzyło. Nie? Wydaje mi się, że jednak w książce nie ma sugestii, że mogło być inaczej. Znaczy, cała ta scena jest bardzo realistycznie e, przedstawiona, W sensie, że czytasz to tak jakby to się działo w tej chwili, a nie było opowiadanie przez, e, przez Burą. E, I wydaje mi się, że jeżeli jakieś wątpliwości są co do tego, czy słusznie policja stwierdziła wypadek, e, no to są raczej pretensje już do tak jakby Zielińskiej w sensie, że nie wydaje mi się, żeby ona świadomie stworzyła te wątpliwości, żeby poddać pod wątpliwość to, co mówi Bura. Wiesz, co mi no, chodzi, ale nie? Wiem, wiem, no. wiem, no ale, to, to, to, ale to właśnie to jest dla mnie minus, to jest dla mnie dosyć spory minus, dlatego, że ja, a to, to, to tak jak wspomniałem o tym, że mi to się trochę nie klei, to przecież tam mógłbym wymieniać dalej, no bo przecież było, było tam kilka osób, byli ci kumple tego Darka, tak, no na przykład że to się w ogóle nie, nie, nie, nie wydało, no, to nie, nie, nie, nie wierzę, w to, nie, nie wierzę no. w to, że po prostu mamy cztery osoby zamieszane w to i na przykład zna, zna, znajdują tego chłopaka i że nikt nie puści farby, no to to w prawdziwe życie tak raczej nie funkcjonuje, mi się wydaje i to naprawdę wymaga sporego zawieszenia, najwyżej żeby ja to kupił, a ja po prostu dopuszczałem możliwość taką, że, że tam jakby zaszło coś pomiędzy Darkiem a Burą innego, nie? że to, tak, ja to nie jest tak, myślałam, że ona była świadkiem ja w, ogóle myślałam, aha, nie, ja w ogóle myślałam, że od pewnego momentu podejrzewałam Darka, że coś jej zrobił, bo to, tak, że ona, no ja miałem no to dokładnie było, to samo. Tak, no bo było wiadomo, ona, to, że ona zareagowała tak ostro na to, że ma u niego mieszkać i to, że on się tak strasznie poczuwał do tego, żeby się nią opiekować, to było bardzo creepy. I miałam wrażenie, że on jej coś wcześniej zrobił, tylko że jej konkretnie coś zrobił. Tak, nie, ale tu, to jest dokładnie to, co ja mówiłem, że ja właśnie trochę trafiłem, trochę nie, no bo, bo poniekąd on, można powiedzieć, że wyrządził jej jakoś tam krzywdę, natomiast no tam na przykład w którymś momencie pada jakby takie zdanie, że on tam ją chyba próbuje dotknąć i ona jakby sugeruje właśnie, takie pada ze strony Bury zdanie takie sugerujące właśnie, że on kiedyś też ją już dotknął i że to jakby gdzieś tam też jej je, je, na niej odcisnęło swoje piętno. I ja właśnie też sądziłem, że, że to ma, to, to ta jakby przyczyna będzie właśnie na przykład jakieś tam, nie wiem, czy jakieś molestowanie, czy jakaś próba gwałtu, czy cokolwiek innego. No poszło to w inną stronę. Tak, a przy no, tym mówię, nie do końca. Warto to zwrócić uwagę na to, że bura nie do końca to nawet nie do końca chodzi, że ona y, że ona załamała się pod wpływem tego, co zobaczyła, ale tego, co sama zrobiła, bo ona ma wyrzuty sumieniu, czy zwróciłeś uwagę, ona ma wyrzuty tak, sumienia, tak, tak, tak, tak, że nie waltowała tak, tak. tego chłopca, że w pewnym momencie tak, tak. Y, no, zawahała się, tak? Natomiast, natomiast to, to, to, jak rozmawiamy właśnie o tym, czy można w ogóle mówić, że to jest właśnie ta pra przyczyna, czy ona czasami szaleństwa nie miała w sobie, no to to jest akurat fajnie rozwiązane w kontekście jakby tych rodziców tak. jej, no bo, bo tutaj też jest cały czas jakby sugestia tego, że, znaczy sugestia, no to wydaje mi się, że w, w paru miejscach to pada wprost, że bura, to jest córka tego, tego chłopca, jak tak. tutaj mówi się o pierwszym mężu matki Bury, no, no i, i że z tym chłopcem też było coś nie tak, nie, i tutaj to, to, znaczy, to jest... Nie, nie, nie, to znaczy to zrozumiałam, znaczy w tym sensie, że podstawowy problem był taki, że ojciec tego nie akceptował, znaczy ten mąż matki, w sensie, mhm. że on traktował ją inaczej, gorzej. i Nie, to na pewno tak było. było to właśnie, na pewno tak było. Były bardzo wyraźne sugestie, że, że ona nie była dobrze traktowana. Natomiast no, myślę, że to było tak, że wiesz, że nawet jeżeli miała lekkie załamanie po tym, co się stało z tym chłopcem, to, to wszystko, co później robiła jej rodzina, no, no przeważyło, tak? Bo ona nie dostała tej całej, tam, nie wiem, schizofrenii, czy, czy nie wiem, jak tam dokładnie, czy padła dokładnie jednostka chorobowa, czy nie, ale nie, nie dostała tej choroby z dnia na dzień, tak? To był po prostu wynik wielu zaniedbań i, i, i podejścia. No, to, że ona trafia do Darka z tą już rozwijającą się chorobą, było chyba też kluczem, że tak powiem. Tak, tak. Znaczy, no, no mówię, ja, ja jeszcze gdzieś tam jakby tak mi się w, w tyłu, z tyłu głowy pojawiła właśnie taka myśl, że, że, że ten jej ojciec też, nie, nie, nie to, że był szalony, ale że... E, znaczy ten chłopiec on, w sensie, tak? Ta, ta, ten tak, ten chłopiec, no, tak. Ona tak, że, być że, że... może skłonność miała właśnie po tym prawdziwym biologicznym ojcu, ale widzisz, bo tak zaczęłam myśleć o tym, że, że to jest jedna z tych książek, której wariactwo bohatera jest strasznie literackie. To znaczy, że ono nie jest do końca takie, wiesz, że my możemy usiąść z jakimś tam psychiatrą i, i wyuścić dokładnie, jaka była przyczyna, jaki był przebieg choroby i tak dalej. Że to jest taka bardzo literacka choroba psychiczna, że ona jest z konkretnego wydarzenia i niby są sugestie, że tam było tam jeszcze coś innego, ale że to jest takie, wiesz, taka wrażliwa dusza, powiedzmy, która, która No to widać po tym rozdziale o wietrze mi się wydaje najbardziej. Gdzie tak na dobrą sprawę, no to też no nagle jakby ta przemiana Bury, która w sumie doprowadza do początku i końca samej powieści, no to to cały ten monolog tego M, czy, czy tego jej psychoterapeuty o wietrze i taki, taka sugestia, że, że Bura jest właśnie też niczym taki wiatr, no to, to też mi się tak właśnie strasznie wydało mm, no literackie, tak jak to powiedziałaś, tak. że, że jakby to, to, jest, to, to, to już to nie mogło się tak po prostu wydarzyć. Zresztą w ogóle wydarzyć, ten nie... cały psychiatra, tutaj pokazuje, nie widać cudzysłów, ten jej cały psychiatra to taki też właśnie, taki nie do końca. Ja w ogóle się zastanawiałam, czy on naprawdę istniał, a jeżeli istniał, to czy ona do niego w ogóle chodziła i to był właśnie ten M, to była jedna z tych takich właśnie dosyć poważnych konfabulacji i tam było Dużo takich rzeczy, które sugerowało, że, że albo ona, ona zmyśla, je, jego sobie wymyśliła, albo być może był istniał jakiś M, ale ona dopowiedziała sporo cech jemu i sporo wydarzeń sobie wymyśliła z jego udziałem i ogólnie ta ich więź taka była troszeczkę dziwaczna. No to, to, jest, to jest w sumie fajne w tej powieści, że mówię, że to można rozkminiać na różne sposoby, bo ja, ja myśl tak po lekturze myśląc, po, po lekturze analizując, to mi się wydaje, że, że to, to była postać, do, do której ona chodziła, natomiast właśnie mi się wydaje, że to jest, to jest przykład właśnie tych jej takich dopowiedzeń, gdzie, gdzie to jest tak, że ta terapia się odbywała, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj poznajemy przecież sporo innych wydarzeń z M w roli głównej, no i mi się wydaje, że już właśnie te wydarzenia to już chyba tak. znaczna ich część to są rzeczy, które się działy w głowie Bury i, i nie miały wiele wspólnego z, z rzeczywistością. Natomiast no to, to, to jest o tyle właśnie ciekawe, że, że tutaj to jest powieść, z którą możemy się gdzieś tam wspierać czy dyskutować, bo myślę, że ile czytelników to na niektóre wydarzenia będzie różne spojrzenie i... No i tutaj nie ma chyba takiej prawdy obiektywnej, mi się wydaje, w, w tym sensie, że, że nie wiem, że ustalimy sobie, że okej, okay, tak było i, i koniec. No, no bo tutaj no wiele, wiele wydarzeń można interpretować po prostu na różne sposoby. Dobra, no to wydaje mi się, że to też będzie dobre zobaczenie z tej Dziękujemy wszystkim za uwagę i dziękuję Daniela za, za rozmowę. Dziękuję również i dziękuję słuchaczom za wysłuchanie.